Stop. To Warszawa dziwko, a nie San Salvador. Bang. Mija cenny czas, wierzysz paki sam Farmazon. karma wraca, jak samara, co ją wracasz. Wpierdalać na mazo, wpierdalać na mazo. Jak chce, a będzie oddasz się zagraniczniakom. Za tyle ile dadzą, za tyle ile dadzą Bo jesteś matów, kurs do pisata Którą do pisata Bo jesteś matów, kurz do pisata Jak mówią porze kadła w mieście takim jak Warszawa Człowieka zdobi prawda, a nie prawda Kiedyś byłeś braciak, ale czas pokazał Możesz wypierdalać, możesz wypierdalać Błaka, błaka, błaka, błaka, błaka, błaka Wypierdalać płaka, błaka, płaka, błaka. błaka, błaka, błaka Sam się wypisałeś z bractwa Bo jesteś szmatą, którą zdobi szata Którą zdobi szatan, którą zdobi szatan to si szmatu, którą zdobi szata, którą zdobi szatan.